Podcast Radio 9 Lubin przed mikrofonem darek witam serdecznie w audycji numer 236 po dłuższej przerwie zapraszam tym razem na studio sport poświęcone w całości siatkówce Lubińskiego Kuprom Lubin W arkiecie lubińskiej hali Regionalnego Centrum Sportowego 10 października zmierzyło się kuprum Lubin z PG Skrąbeł Bełchatów. Lubińscy siatkarze ulegli skrze 0 do 3. W pierwszym secie przegrywając 15 do 25, w drugim 20 do 25, w trzecim walczyli jak lwy, ale również ulegli 22 do 25. Wśród zawodników znaleźli się m.in. Kacper Piechocki, Libero PG skrybełhatów. Na pewno się na boisku nie położy za to, że jesteśmy skrą i naprawdę zagrali do spotkanie. Myślę, że każdy z nami może, będzie grał takie, bo każdy chce udowodnić, że można pokonać mistrza Polski, ale w każdym spotkaniu będziemy dawać wszystko i mam nadzieję, że takim wynikiem będziemy kończyli wszystkie, a na pewno chcemy wywozić z każdego terenu i grać u siebie o trzy punkty zawsze. Tutaj nie ma słabych drużyn, to jest jedna z najlepszych lig i w każdym meczu trzeba dać się wszystko, żeby wygrać i żeby zdobyć te cenne punkty do tabeli. O meczu wypowiadał się także Mariusz Wlazły, oczywiście nasz złoty medalista. Na pewno nas zaskoczyła ich gra, bo mieliśmy bardzo mało informacji i bardzo ciężko się takie mecze gra, także no, no zobaczymy, jak to będzie później się rozwijało. No na pewno do rowerzu będziemy mieli więcej, że tak powiem, materiał. Na pewno liga jest trudna, dochodzi nam jeszcze nie Liga Mistrzów, także dużo spotkań. Trzeba wytrzymać oraz Łukasz Łapszyński, Kuprom Lubin. Niestety nie udało się może jakoś nawiązać równorzędnej takiej walki, jak w poprzednim meczu. Na pewno nie wyglądało tak, jakbyśmy chcieli. No, wiedzieliśmy z kim gramy. Jest to Polski, zdobywca super kucharu, wielu znakomitych siatkarzy. Niestety się nie udało, ale nie poddajemy się, będziemy walczyć w następnych meczach. Na początku możemy się sprawdzić na pewno z fajnymi, dobrymi ekipami. Później mamy nieco słabsze zespoły, ale też nie można w ten sposób patrzeć, ponieważ nie możemy do następnych meczów podchodzić mniej skoncentrowani niż w tych, tylko właśnie bardziej skoncentrowani i walczycie o pierwsze punkty w tym sezonie. Grający wcześniej w Lotosie Trefl Gdańsk, Paweł Rusak, Lubiński Libero. Chyba lepiej wygrać ciętnie grając niż przegrywać w pięknym stylu, także może to nie wyglądało tragicznie, aczkolwiek punkty tracimy, no i nic nie ugrywamy, więc jest nam bardzo przykro. Ciężko trenuję. Mam nadzieję, że ten początek gdzieś przełamiemy i zdobędziemy jakieś takie oczka. Na pewno jeśli gramy z takimi potencjalnie lepszymi na papierze drużynami, gdy zdobędziemy jakieś punkty, to to nas jeszcze bardziej podbuduje. Fajnie by było, gdyby się udało to w zaksie. Na pewno potem łatwiej się przystąpi do pojedynków. Solsztynem i pozostałą częścią ligi, także punkty zostają w Bełchatowie i jadą do Bełchatowa, więc no niestety nie możemy być pocieszeni. Ostatnie dwa lata w Gdańsku, ale tak olbrzymia, że nawet jak przyszło sporo kibiców, to gdzieś to się rozmywało. Tutaj jest, moim szczerze, idealne do siatkówki. i fajnie, że tak licznie przychodzą na te mecze. Mam nadzieję, że my naszą grą będziemy ich jeszcze bardziej zachęcać i się utrzyma taka frekwencja. Naprawdę każdy taki dzień tutaj spędzony to jest takie święto siatkówki. Po meczu komentował zmagania miedziowych z z Krom Bełchatów, także Paweł Szabelski, asystent trenera miedziowych. Staraliśmy się jak mogliśmy. No pierwszy set to na pewno dominacja skrybeł chatów, Wskoczyli od razu na bardzo wysokie obroty. Nie mogliśmy osiągnąć ich pułapu, ale od drugiego seta ta gra wyglądała o niebo lepiej. No Szkoda, bo bardzo dużo mieliśmy straty między dobrym przyjęciem, a słabym atakiem. I tutaj trochę tych punktów nam uciekło. Szkoda tego elementu, ale mówię, no płacimy trochę w rycowie, że jesteśmy rozstawieni w tym miejscu, że na dzień dobry gramy z potentatami tej ligi. No, trener zaufał ludziom, których puścił na boisko. Trzeba zaufać trenerowi. On wie najlepiej, którzy zawodnicy prezentowali się najlepiej na treningu, i dążmy do tego, żeby w następnych spotkaniach trochę ta nasza gra, może nie tyle, że wyglądała lepiej, bo ona na pewno się bardzo dużo zmieni, jeżeli inny rywal przyjedzie. Żebyśmy mieli cały czas wysoko podniesioną głowę, bo czasami przez tą opuszczoną głowę od razu wyglądaliśmy tak, jakbyśmy tracili pewność siebie, a co za tym idzie, to trochę większa ilość będów od razu się wkradała. Ja myślę, że dzisiaj bardzo dobre spotkanie na pewno zagrał Dima, nasz Środkowy. On może mało był wykorzystywany w ataku, w tym innym elemencie zrobił to, co do Środkowego należy. Trzeba zadać sobie pytanie, czy mogę... By być trochę więcej wykorzystywanym. Może trochę inaczej ta gra by się układała. Mieliśmy do tego predyspozycję, myślę, że mieliśmy, ale rozgrywający próbował pograć trochę więcej skrzydłami. Zobaczymy, jak to wyjdzie analiza tego meczu. Trzeba już się skupić na następnym rywalu, bo ta karuzela rusza bardzo mocno. Jesteśmy na początku, i ja dopiero rozchuśta się na dobre. W środę gramy w Kędzierzynie, za tydzień już gramy u siebie bodajże z Olsztynem, także przyjdą już niedługo tacy rywale, że kibice na pewno będą się spodziewać nie tylko naszej dobrej gry i urwania jakiegoś set, ale w końcu pora na jakieś zwycięstwo. Po dwóch przegranych meczach na lubińskim parkiecie, gdzie Lubin ulekuł 6 października Sekoresowi Rzeszów, a następnie PG chatów. 15 października na wyjeździe w Kędzierzynie Koźlu już szczęście Lubinianom zaczęło dopisywać. Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra Kuprum Lubin wynik 2 do 3 dla Miedziowych. tego października powróciliśmy oczywiście na parkiet lubiński. Przeciwnikiem miedziowych był Indykpol, AZS Olsztyn. W pierwszym secie Olsztynianie okazali się lepsi, wygrywając 21 do 25. Drugi, trzeci, czwarty set był o wiele szczęśliwszy dla Lubinian, albowiem wygrywali 25 do 23, 25 do 23, kończąc czwarty set 25 do 20. Mecz skończył się wynikiem 3 do 1, oczywiście zwyciężyło Kuprum Lubin. Po meczu krótko komentował Szymon Romać z Kuprum Lubin. Pierwsze zwycięstwo tutaj w tej hali, pierwsze punkty tutaj na tej sali. Cieszymy się z tego tym bardziej, że była to czwarta kolejka. Trzy pierwsze mieliśmy, no nie ukrywajmy, bardzo ciężkie. Teraz przychodzą mecze, w których teoretycznie nie stoimy na straconej pozycji, możemy walczyć o punkty. Cieszymy się, że wygraliśmy 3-1, ten pierwszy set przegrany na własne życzenie. Później na szczęście zaczęło to wszystko jakoś dobrze funkcjonować. Czekamy teraz na środowy mecz z Warszawą i przygotowujemy się do niego. Od tego drugiego seta, tak jak powiedziałem, zaczęło to wszystko dobrze funkcjonować. Największa różnica była w bloku, bo w tym elemencie że rzemiosła wygraliśmy zdecydowanie. Druga sprawa to byliśmy bardzo konsekwentni i, i skuteczni na kontrach, co moim zdaniem jest najważniejsze w miejskiej siatkówce. Cieszymy się z tych trzech punktów. Na pewno, co pokazał ten środowy mecz z Kędzierzynem, cieszymy się tym bardziej, że wygraliśmy z zespołem, który jest stawiany w roli faworytów, w walce o mistrzostwo. Potrafiliśmy w środę pokazać, wygrywając ten mecz 3-2, że trzeba się z nami liczyć i że w żadnym meczu nie stoimy na straconej pozycji i że z każdym rywalem walczymy o punkty. Ekipa z Warszawy pokazała że że są to młode chłopaki, ale nie stoją na straconej pozycji. W trzech meczach zdobyli 7 punktów. Trzeba się na pewno z nimi liczyć. Tam udzięcza fantazja, może dać w kość jednemu rywalowi. Tak samo jak potrafili pokazać, że mogą walczyć z najlepszymi, mogą wygrywać z najlepszymi, ale jedziemy do Warszawy zdobyć punkt. I Grzegorz Szymański, Indyk Można powiedzieć, że z obu stron była walka, tak to wyglądało. Ale też dało się zauważyć, że było dużo przestojów, za dużo błędów. Niestety nie da się wygrać seta czy meczu, robiąc w jednym ustawieniu kilka błędów, Tracą kilka punktów pod rząd, ale ogólnie było, można powiedzieć, że dobre widowisko. Romać grał dobrze, dał bardzo dobrą zmianę. My popełniliśmy szczególnie w końcówkach za dużo swoich błędów, począwszy od zagrywki, przez atak, przez przyjęcie. Mamy momenty, gdzie gramy dobrze i to fajnie wygląda, a czasami się zacinamy gdzieś w jednym ustawieniu, nie możemy dograć piłki do siatki i wtedy przychodzą takie sytuacje, jak właśnie nastąpiła w trzecim secie, gdzie ze stanu 20-20 nie zrobiliśmy praktycznie sami punktu. Oddaliśmy seta na tacy. Jest czwarta kolejka, gdzie gdzie tak naprawdę pierwsze dwie to można było założyć, że będzie ciężko wygrać i z Bełchatowem i z Rzeszowem. Ale już chłopaki pokazali, że jako Beniaminek potrafią wygrać z taką drużyną klasową jak Zagsta na wyjeździe. Mają fajny skład dobrego trenera i ja im życzę, żeby wygrywali jak najwięcej, bo mogą to robić, mają wyrównaną drużynę, kto nie wejdzie gdzieś tam dokłada swoją cegiełkę do zwycięstwa. Drugi z wyjazdowych meczy, tym razem w Warszawie, Kubrom Lubin zagrało 22 października przeciwko AZS Politechnika Warszawska. Niestety ten wyjazd okazał się dla Miedziowych być porażką, albowiem przegraliśmy go 3-1. do Nichts sobotę 25 października na parkiecie w Lubinie ponownie odbył się mecz siatkówki. Na trybunach zasiedli oczywiście gromnie widzowie z Lubina, ale także z Radomia, albowiem Koprum Lubin podejmował cerat czarni Radom. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 1 dla Miedziowych. W pierwszym secie 25 do 22 zwyciężali Lubinianie. W drugim secie również 25 do 22. Trzeci set był szczęśliwszy dla Radomian. Przy dni goście próbowali oczywiście zwyciężyć ten mecz, wygrywając trzeci set 21 do 25, ale czwarty okazał się oczywiście być tym trzecim, decydującym dla Kuprum Lubin 25 do 21 i tym samym, jak już wspominałem, mecz skończył się wynikiem 3 do 1. Trzyman, Romacz, Koprom Lubin. Fajny mecz. Cieszy wynik 3-1. Cieszą trzy punkty. Na pewno mecz mógł się podobać. Z punktu widzenia kibica było dużo zwrotów akcji, dużo fajnych piłek w górze skończonych. Na pewno z perspektywy zawodnika było troszkę za dużo przestojów, troszkę za dużo błędów po jednej i po drugiej stronie. Cieszymy się z tego meczu, który wygraliśmy 3-1, i cieszymy się z tych trzech punktów, które są nam bardzo potrzebne. Ogólnie był to dobry mecz w wykonaniu całego zespołu. Myślę, że można pochwalić całą drużynę. Wszyscy zapracowali na ten wynik. Przygotowujemy się już do środowiska. Meczu. Wiedzieliśmy od samego początku, jak Liga została powiększona, że ten terminarz będzie napięty, że będzie czekało na zgranie co trzeci dzień, że tych meczów będzie sporo. Nie ma czasu za bardzo, żeby w tygodniu od poniedziałku do piątku szlifować życie siatkarskie. To jest po prostu przygotowanie do meczu. Dużo zagrywki, dużo przyjęcia, dużo powtórzeń, żeby być na ten mecz dobrze przygotowanym. Lubin. It was, I'm really happy with this uh, three points because um, I think in this league many teams have the same level and today Radom, we know they are a very good team and to win at home is very important for the points. You know, we play not so good in Warsaw. Our uh, mentality, our moral is much better so I'm really happy for this. It's really good actually here in uh, Lubin. First time we play uh, in first league and okay, it's big gym but there's, uh, you know, 1, 1,500 people, uh, sometimes 2000. So I think it's really good that we win at home and they come back next time. So please everybody I hope they come again. sportowych emocjach. Oczywiście zapraszam na kolejny już podcast. Mam nadzieję, że też będzie troszeczkę poświęcony sportowi. Ja dodam tylko, że już wkrótce na stronie bloga podcastu, jak też na naszym profilu, na naszym fanpage'u, na Facebooku, odbędzie się konkurs, w ramach którego będą do wygrania wejściówki. Oczywiście na mecze naszych lubińskich siatkarzy Kuprum Lubin. Więcej informacji już w najbliższych dniach właśnie na stronie bloga podcastu, a także na naszym fanpage'u na Facebooku. Tam też fotograficzne relacje na bieżąco właśnie z rozgrywek odbywających się na naszej lubińskiej hali sportowej Regionalnego Centrum Sportowego. Zapraszam do śledzenia. A tymczasem w dzisiejszej audycji o numerze 236 jesiennej to wszystko. Zapraszam na kolejny podcast już wkrótce. Do usłyszenia. Cześć.